nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski. Olga Braniecka, dziś historyk, profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z Polskiej Akademii Nauk. Na takim sympozjum w Starym Buwie, które się odbyło jakiś czas temu, pod hasłem w objęciach wielkiego brata, pan profesor opowiadał, właściwie dzielił się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami na taki temat. Rosja, Europa Wschodnia, imperiologia stosowana. Pojęcie imperiologii chyba łatwo Rozszyfrować Jest to po mhm. prostu badanie tworów zwanych imperiami na przestrzeni dziejów, jak rozumiem, i badania doprowadzone do dnia dzisiejszego, ponieważ mamy imperia. Mamy dwa, są one bardzo różne oddziałują chyba w różny sposób, innymi trochę metodami. Zapewne różnic jest tyle samo, co podobieństw. Czy Europa Zachodnia w tym tytule pana referatu jest też uznawana za imperium? Europa Wschodnia w przeciwstawieniu do Rosji, to jest imperium? Klasyczny wiek imperiów w Europie to jest wiek XIX, kiedy właściwie olbrzymia większość terytoriów i ludności zamieszkujące je, była poddana rozmaitego kształtu i struktury tworom imperialnym na zachodzie. Przecież Imperium Brytyjskie, najbardziej klasyczne z zachodnich imperiów, zajmowało wtedy bagatelka 34 miliony kilometrów kwadratowych, a francuskie 10 milionów kilometrów kwadratowych. Jest... To inne, zamorskie imperia, innego mhm, typu. Mhm. No, starsze jeszcze klasyczne imperia hiszpańskie, czy portugalskie też nie mały kawałek globu skolonizowały. Czy Holandia, no jak dzisiaj łatwo wyliczyć spośród Wśród 25 krajów Unii Europejskiej 9 ma za sobą niewątpliwą przeszłość, przeszłość imperialną. imperialną i to imponującą w dobrym i w złym tego słowa znaczeniu. Natomiast Europa Wschodnia, czy środkowo-wschodnia, nie chciałbym wchodzić w tym momencie w spór o te nazwy, była poddana trzem imperiom, a właściwie czterem można powiedzieć, bo to oczywiście Imperium Romanowów, Imperium Habsburskie i tworzące się dopiero Imperium hohenzollernów, czyli II Rzesza po zjednoczeniu Niemiec, funkcjonująca od 1871 roku. No ale czwarte imperium jeszcze to imperium osmańskie, tureckie, które też zajmowało spory kawałek Europy i to nie od XIX wieku, tylko znacznie wcześniej. I porównanie tych struktur imperialnych i oczywiście impuls najważniejszy do rozwoju owej, jak ja to żartobliwie nazwałem, bo ta nazwa nie funkcjonuje. Copyright, jest, zaraz mój, zaraz nie. copyright jest mój, oczywiście to żartem też mówię, ale sama jakby dyscyplina bez nazwy pojawiła się w ciągu ostatnich dwóch lat i pojawiła się właśnie z impulsu porównawczego, nie historii tych dawno już nieistniejących imperiów, ale porównania dwóch imperiów, które istniały w tym samym miejscu, ale w różnym czasie. Jedno po drugim, Imperium Rosyjskie, Romanowów i Imperium Sowieckie, którego upadek otworzył dopiero oczy wielu badaczom, na to, że państwo, które upadło, było imperium, że system sowiecki był nie tylko systemem komunistycznym w swojej ideologii, ale w swojej strukturze, sposobie działania, sposobie ekspansji, sposobie podporządkowania krajów sąsiednich, był tworem imperialnym, który w związku z tym warto porównywać, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o nim, z imperium, którego poprzedzało, z imperium Romanowów. Czy mam rozumieć w takim razie, że Chiny, mimo swojej potęgi terytorialnej i jeżeli chodzi o potencjał ludzki, o liczbę ludności, nie wyczerpuje znamion pojęcia imperium? Powiedziałbym tak, że współcześnie dominuje w takich rozważaniach teoretycznych o strukturach imperium podejście, w którym jednak ważny jest element strukturalny i w tym ujęciu strukturalnym oczywiście istotne jest to, czy istnieje centrum i kilka peryferii. Chiny tym się różnią od wielu innych imperiów, że choć mają ideologię imperialną niewątpliwie rozwijaną w ciągu ostatnich, no powiedzmy, pół tysiąca lat, o tyle przez niemałe okresy swojej historii funkcjonują jako centrum bezwyraźnych peryferii narodowościowych. Czy ja mam rozumieć w takim razie, że jedną z cech imperialności jest ekspansywność? Tak doskonale trafia pani oczywiście w sedno. Imperium nie może istnieć bez ideologii, a centralnym czy jednym z najważniejszych przynajmniej elementów tej ideologii jest ekspansywność. Imperium nie może być malutkie, to jest sprzeczność w założeniu. Imperium musi być wielkie albo do wielkości przynajmniej dążyć musi. Musi mieć w sobie jakiś potencjał rozwoju tej wielkości, zarówno w sferze ideologicznej, jak i w sferze realnej, w której tę wielkość mierzy się pod bojami, mierzy się podporządkowaniem innych, obcych i technikami następnie asymilacji. To jest kapitalne zagadnienie. Czyli związek sowiecki wypełnia te Doskonale, wszystkie. doskonale. Idealnie się mieści w tym wzorze. Tak, czego nie chciano przyjąć do wiadomości. Śmiano się z Regana, prawda, znaczy w kręgu zawodowców, tak bym powiedział, historyków, sowietologów, politologów, politologów mm -hmm. kiedy ten użył określenia imperium zła. Śmiano się z tych nielicznych, nazwijmy ich tak, dysydentów wśród historyków, którzy takiego pojęcia używali, jak Richard Pipes w 1954 roku, czy Ellen Rerdanko z francuska Bad rodaczka w latach 70., czy nasza rodaczka Teresa Rakowska Harmstone. Jeszcze parę takich nazwisk można byłoby wymienić, ale byli oni izolowanymi i raczej powiedziałbym marginalizowanymi historykami wśród tych, którzy zajmowali się Rosją, Związkiem Sowieckim, gdzie dominowało nastawienie, prawda, że to jest jakiś eksperyment socjalistyczny, zły czy dobry, ale nic wspólnego z imperium nie mający. Imperia to były w przeszłości, skończyły się, nie ma już imperiów w XX wieku. Czyli nie było definicji Takiej, w której układałby się także Związek Sowiecki właśnie z uwagi na to, że te wszystkie cechy pod innym sztafarzem i innymi kostiumami i dekoracjami czynił to samo, co dawna imperia. W tej definicji, w tym zdefiniowaniu bardzo pomogło to, że imperium zostało tak nazwane przez jego ofiary. To jest bardzo ważne i właściwie dzisiaj obok tego strukturalnego podejścia prawda, na osi centrum, peryferie, wyzysk, czy nierównoprawne relacje na tej osi centrum, rozmaite peryferie, podkreśla się coraz częściej właśnie ten subiektywny, jeśli można tak powiedzieć, element, a mianowicie to, czy imperium zostaje nazwane imperium i w związku z tym uznane za złe, za złe przez tych, którzy czują się jego ofiarami. Otóż niewątpliwie tak zaczęto patrzeć na Związek Sowiecki w końcowej jego fazie w sposób otwarty, nieskrywany, nieskrępowany. Sytuacja rozprzęgającej się machiny totalitarnego państwa, bo totalitaryzm i imperium to nie jest to samo, to są różne choć często pokrewne i współdziałające mechanizmy, ale rozprzęgający się totalitaryzm pozwolił ujawnić imperialną naturę państwa sowieckiego i w ruchach narodowych ukraińskim, litewskim, oczywiście w ruchach także na zewnętrznym pasie imperium, czyli w Polsce, na Węgrzech W satelickim pasie, pasie mhm. tak. Ta imperialna natura została obnażona, prawda? No, Polacy nie buntowali się tylko przeciwko PZPR ale buntowali się przeciwko jego mocodawcom, zdając sobie sprawę z oczywistości, że nie ma i nie byłoby tutaj tej władzy komunistycznej bez oparcia w Moskwie. Przez władza... gdyby nie była tu przyniesiona tak, tak. Na, ro... na Ta władza nie bawinetach. była stąd, była eksportem ekspansji Niechcianym i właśnie tak. nigdy nieprzyjętym i niezakorzenionym z wyjątkiem tych, którzy bezpośrednio jej służyli i byli, że tak powiem, eksponentami. Ale tu pozwolę sobie wpaść w słowo, Pani redaktor, żeby zwrócić uwagę na jeden element przykry, o którym jednak trzeba sobie powiedzieć. Imperia nie mogą istnieć bez kolaboracji. Żadne imperium nie istnieje na bagnetach tylko. Znaczy, bo nie można długo na nich siedzieć. Nie tak. to, to wiadomo, to jest pewien truizm, ale tak zwana imperiologia bardzo bada, zajmuje się tym, Problemem, jak funkcjonują relacje między elitami centrum imperialnego a elitami peryferii. Otóż relacja imperialna wytwarza nowe elity peryferii, elity zainteresowane kolaboracją z centrum imperialnym i pomagające w sposób zasadniczy funkcjonować. To już, już imperium. powinna badać taka wiktymologia rebur, bo oni są ofiarami tyle, że przewrotnym tego słowa znaczeniu, bo gdyby nie ta ekspansja, gdyby nie ten zabór, gdyby nie to narzucenie, to nie mogliby znaleźć sobie miejsca w tym, będąc przecież ofiarami. Tata... Tak, no zastanówmy się, czy PKWN to były ofiary imperium, czy raczej jego beneficjenci, prawda? Czy PZPR była ofiarą, członkowie PZPR? Do pewnego stopnia może tak, ale elita PZPR-owska, politbiuro, nomenklatura, we wszystkich innych oczywiście tak samo krajach satelickich, czy to były ofiary, czy jednak niesłychanie ważny element imperialnej polityki, na którym imperium się trzymało. To imperium nie trzymało się tylko na Armii Czerwonej w poszczególnych krajach ale na zarządzie cywilnym, który był realizowany rękami miejscowymi. Tak, tak, oczywiście, ale to jest kwestia tego, jak ofiara sobie radzi z tą świadomością tego, że jest ofiarą. W związku z tym chce przynajmniej w jakiś sposób z tego skorzystać. I Jeżeli otwierają się takie możliwości, że pan swojemu niewolnikowi łaskawie daje dodatkowy siennik czy miseczkę ryżu, to już jest wyróżnienie spośród tłumów ofiar. Stajemy się beneficjentem systemu narzuconego i naszego poddaństwa. Tak, no, z tym, że trzeba pamiętać, że na poziomie peryferii danego imperium odtworzony jest w pewnym sensie układ zależności, taki jak między centrum a peryferiami całego systemu. To znaczy i tu są panowie i poddani, prawda? I ci, którzy są z łaski nadania centrum imperialnego uczynieni panami danej peryferii, oczywiście cieszą się z tego statusu, z tego przywileju bycia no, dysponentami imperialnego blasku, imperialnej władzy, imperialnej przemocy, imperialnego prestiżu w swoim kąciku tego imperium, można tak powiedzieć. I to czyni z nich właśnie tym bardziej spolegliwych, do jakiegoś momentu spolegliwych współpracowników Centrum Imperialnego. Do jakiego momentu? Tylko pozwolę sobie dodać. Ja to. właśnie chciałam zapytać, w którym momencie o PRL i relacjach między PRL a właśnie, tak powiem, firmą matką i czy został dostrzeżony ten początek sypania się, czy też łamania się tych glinianych, jak się okazało, nóg, chyba gospodarczych przede wszystkim, bo o ideach nie wiem, czy można było jeszcze mówić w tych latach 89-91. Instynktownie jakoś rozumieliśmy mechanizmy, nie umieliśmy ich przeanalizować może. Teraz lepiej je analizujemy dokładniej. Początek jest jednak ideologiczny. Wypłukanie ideologii było śmiertelnym ciosem za danym imperium. Bez ideologii imperium nie może funkcjonować. A dlaczego ono się wypłukało? No Wypłukało się dlatego, że okazało się, iż ideologia ta przegrała w starciu globalnym. Nie przyniosła tego, co miała przynieść, czyli zwycięstwa systemu komunistycznego na drodze militarnej. Wygrała, ale do jakiegoś momentu, a potem już nie bardzo mógł się posunąć dalej, przynajmniej w Europie. Nie przyniósł dobrobytu, no tu fatalny błąd Chruszczowa, który powiedział konkretnie, że w 80. roku będzie zbudowany komunizm i wyprzedzimy Stany Zjednoczone. Przybawący kukurydzy najlepiej. Tak, w każdym razie obiecał coś, co było nierealne i co w oczywisty sposób na oczach widza, że tak powiem, się skompromitowało. No i sama śmierć Stalina była niezmiernie ważnym ciosem, bo nie może istnieć dla imperium, bo nie może istnieć imperium bez imperatora. A nie spełniał ten najlepszym ten. wcieleniem idei, można powiedzieć, platońskiej idei imperatora był Józef Stalin. Potem problem polegał m.in. na tym, że było już dwóch imperatorów. Był chruszczow i konkurujący z nim Mao, który nie chciał być numerem dwa ale też chciał być imperatorem. Nie ma imperium, w którym jest dwóch imperatorów. Imperium rzymskie próbowało tego eksperymentu i długo nie przetrwało. No a potem oczywiście czynniki gospodarcze, o których pani wspomniała i napięcia wynikające stąd, że peryferyjne elity poczuły się coraz mniej zaspokajane tym, co przychodzi z centrum. Więc zaczęły walczyć o swoje, zaczęły dogadywać się z miejscowymi poddanymi, żeby jakoś wyjść z tej imperialnej historii z najmniejszymi stratami własnymi, z największymi własnymi korzyściami. No i ostatecznie stało się to, w co przecież nie wierzyły pokolenia. Przecież do dzisiaj Tadeusz Kondzicki, czy Gustaw Holubek mówią, że, jak również intelektualiści, których już między nami nie ma, a którzy też przeżyli 89. rok, a potem 91. Do dzisiaj twierdzą, że Wierzyli, że to się kiedyś zawali Ale nie wierzyli, że za ich życia A jednak się zawaliło Co nie znaczy, że teraz nie rośnie Następne imperium Właściwie w tym samym geograficznie miejscu W tej samej sprawie i w zasadzie prawie takimi samymi metodami, może zmodyfikowanymi przez tempus, który fugit. W związku z tym myślę, że to jest temat na następną audycję, panie profesorze, ponieważ dziś, czas nam się już kończy, naszkicowaliśmy to, co udało nam się w tym czasie naszkicować. Jest to studnia bez dna, jest to ocean niewyczerpany, ale wrócimy, dokonamy próby, analizy i syntezy tego, czy obecna Rosja to jest imperium. Jeżeli tak, to co z tego dla nas wynika, dobrze? Bardzo chętnie. A na razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że w studiu Polskiego Radia w audycji Tajna Historia Polski gościłam znakomitego historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk profesora Andrzeja Nowaka. A żegna Państwa Olga Braniecka. Do usłyszenia.